Wibracja 71. Przecięcie więzów Najpopularniejszym archaniołem jest Michał. Trafił nawet do Hollywood. Nie żartuje. Jest świętym chroniącym świat przed strachem. Większość obrazów przedstawia Michała z mieczem ukutym z ognia i światła. Jest to potężny symbol jego zdolności przecinania strachu i uwalniania od niego ludzkości. Imię Michał oznacza ten który jest na podobieństwo Boga. Utożsamiany jest z jasnym, niebieskim światłem. Każdy z nas może wezwać Michała oraz każdego innego Archanioła, ponieważ, tak jak my, są energią. Nie mają jednak fizycznej formy i potrafią być jednocześnie w wielu miejscach. Oznacza to, że Michał jest wielowymiarowy. Kiedy znajdujemy się w trudnych i wyczerpujących nas emocjonalnie sytuacjach, Michał jest w stanie nam pomóc, gdyż energetycznie jest z nami złączony przewodami. Wiele mediów potrafi dostrzec te przewody łączące naszą aurę z konkretną osobą, miejscem, sytuacją czy energią. Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się osoba, z którą nie masz już nic wspólnego, lecz dalej wywołuje w Tobie poczucie zdenerwowania i irytacji, Prawdopodobnie łączycie z nią przewód emocjonalny powstrzymujący Cię od dalszych kroków. Takie więzy mogą łączyć Cię również z miejscem takim jak kościół czy praca. Tworzą się też, kiedy ktoś przyczepi się do Ciebie jak pijawka. Na poziomie energetycznym w takich sytuacjach energia jest z Ciebie dosłownie wysysana. Bardzo łatwo usunąć takie przewody, lecz wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z ich istnienia. Z tego też względu należy przecinać je regularnie, aby zachować swoją energię w czystości. Kiedy przywołasz Michała, ten pojawi się i przetnie wszelkie niekorzystne więzy, lecz pozostawi przewody miłości. Wibracja na dziś Dzisiaj przetniesz przewody negatywnej energii. Pamiętaj! Że połączenia z kochanymi osobami zawsze pozostaną nienaruszone, usuniesz tylko te niepożądane. Dokonasz tego za pomocą prostej modlitwy. Aby jeszcze skuteczniej zerwać szkodliwe połączenia, wyobraź sobie anioła niebieskiego światła przecinającego liny swoim mieczem. Dziękuję Ci, Archaniele Michele, za przecięcie przewodów wiążących mnie z ludźmi, miejscami, sytuacjami i strachem. Zrzucam ciężar świata z moich ramion. Jestem bezpieczny i wolny. Tak zatem jest. Podziel się wibracją. Dziękuję Ci, Archaniele Michele, za zapewnienie mi bezpieczeństwa.